Nieruchomości to najlepszy wybór inwestycyjny. Gdzie ulokować gotówkę, aby dokonać najlepszej inwestycji? Według nowego badania przeprowadzonego przez wydawcę finansowego Bankrate.com najbardziej popularnym wyborem są właśnie nieruchomości. To pierwszy raz w ciągu ostatnich trzech lat, gdy nieruchomości stały się najlepszą preferencyjną inwestycją. Zdaniem Bankrate stały wzrost sprzedaży i cen przekonują konsumentów do nieruchomości bardziej niż do inwestycji w giełdę czy konta oszczędnościowe. Dobry moment na sprzedaż. Obecny czas jest idealny, aby sprzedać nieruchomość. Wiceprezes portalu zajmującego się danymi i analizą rynku nieruchomości Realty Track doszedł do takiego wniosku po zapoznaniu się z śródrocznymi danymi Realty Track dotyczącymi sprzedaży w 2015 roku. W pierwszej połowie 2015 roku właściciele domów sprzedawali swoje nieruchomości średnio 13% powyżej ceny wywoławczej. To największy wzrost cen od 2007 roku. Dzięki większej liczbie udzielanych kredytów hipotecznych FHA w 2015 roku na rynku Pojawiło się więcej nabywców. Pan Blonquist wypowiedział się w kanale YouTube Realty Track na temat kredytów FHA i o tym, w jaki sposób pomagają one w tym roku napędzać krajowe rynki nieruchomości. Realty Track zauważa również, że wielkość sprzedaży domów wzrosła do najwyższego poziomu od 2006 roku. A co jest tego powodem? Podaż i popyt. Jest wielu kupujących, ale niewiele domów na sprzedaż. Stanowisko Fannie Mae sprzedaż nowych domów wzrośnie o 25%. Oczekuje się, że sprzedaż nowo wybudowanych domów wzrośnie w 2015 roku w ujęciu rok do roku aż o 25%. Ekonomiści Feni May doszli do takiego wniosku na podstawie wzrostu gospodarczego, którego doświadczyliśmy w drugim kwartale 2015 roku. Feni dostrzega pozytywne zmiany w zaufaniu i wydatkach konsumentów, a także we wzroście wartości netto gospodarstw domowych i ich Dochodów Na podstawie tych wskaźników FENI przewiduje rozpoczęcie w tym roku ponad miliona stu tysięcy nowych budów. Ożywienie sektora remontowego. Jak wynika z raportu drugi barometr remontów przeprowadzonego przez House.com, portal zajmujący się remontami i projektowaniem domów, rok 2015 okazuje się być bardzo dobry dla firm remontowych. Z raportu tego wynika, że ponad 2 trzecie badanych firm remontowych generuje przychody ze sprzedaży i marże zysku, równe lub przekraczające te sprzed wielkiej recesji. 20% badanych firm remontowych potwierdza, że ich przychody i zyski nawet przewyższyły stare, dobre czasy sprzed recesji. Według US News and World Report w miarę jak sprzedaży domów rosną, coraz więcej właścicieli inwestuje w swoje nieruchomości.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 w internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian 847 647 .com. Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia! Star Realtors to realnościowa maszyna! Oto nasze najnowsze oferty!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 radiowego magazynu Posiadłość.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 Odpowiedź. Z punktu widzenia pożyczanej kwoty kredyt Dziambo jest bardziej ryzykowny. Podobnie jak w przypadku wszystkich kredytów, kredytodawca patrzy na Twoje zatrudnienie i liczbę lat przepracowaną u pracodawcy, a także Twój zawód ogólnie. Chce wiedzieć ile posiadasz rezerwy gotówkowej, co oznacza, że gdyby nastąpiło jakieś niefortunne wydarzenie związane z Twoją pracą, to czy nadal stać by Cię było na spłatę zaciągniętego zobowiązania? Kolejne pytanie. Jakie programy są dostępne dla początkujących nabywców? Odpowiedź. To zależy od tego, gdzie się kupuje. Niektóre miasta dysponują programami dla osób kupujących dom po raz pierwszy. Skontaktuj się z nami. U nas znajdziesz pośrednika nieruchomości, który będzie dla Ciebie najlepszym doradcą. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść.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 Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 6474 000. 847 6474 -647 000. Posiadłość.com Radiowego magazynu posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Morton Grove.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 Chicago, Milwaukee Avenue blisko Central. Do wynajęcia 900 stopowa powierzchnia sklepowo-usługowa. Lokalizacja przy głównej ulicy zapewnia łatwość zdobywania klienteli. Dębowa podłoga na całej powierzchni. Dwa osobne biura. Cena wynajmu to jedyne 1300 dolarów miesięcznie.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 Najlepsze oferty domów przy plaży Zdaniem Realtor.com wśród ofert domów przy plaży można znaleźć niezłą okazję. Portal przyjrzał się społecznościom przybrzeżnym o populacji nie mniejszej niż tysiąc mieszkańców i ocenił miasta zlokalizowane przy plaży pod kątem atrakcyjności cenowej domów na sprzedaż. Na miejscu trzecim znalazło się Atlantic City w New Jersey. Podczas gdy kasyna się zamykają, to jednak otwierają się możliwości zakupu domu przy plaży. Numerem 2 na liście najbardziej przystępnych cenowo miast jest Paskagula Gula w Mississippi na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. O ile jednak ceny domów są tam bardzo niskie, należy pamiętać o uwzględnieniu w swoim budżecie ubezpieczenia na wypadek powodzi. Numerem jeden spośród najtańszych lokalizacji przy plaży jest Port Ritchie na Florydzie. Średnia cena domu w tym miejscu wynosi mniej niż 80 tysięcy dolarów. Jednak trzeba działać szybko, bo Port Ritchie to jedno z najszybciej rozwijających się miast w kraju przy plaży. Kredyty Jumbo dobrze sobie radzą. Obecnie około 20% wszystkich kredytów hipotecznych to kredyty Jumbo. Tego rodzaju kredyty są przeznaczone dla drogich domów wartych zazwyczaj ponad 417 tysięcy lub powyżej 625 tysięcy w niektórych droższych miastach. The Wall Street Journal donosi, że historycznie niskie stopy procentowe w pierwszej połowie 2015 roku sporo pobudziły wzrost liczby kredytów Jumbo. Według strony internetowej zajmującej się kredytami hipotecznymi HSH.com stopy procentowe dla kredytów Jumbo wahały się do końca czerwca od około 3,8 do 4,2%. Niewielkie odległości możliwe do pokonania na piechotę hitem wśród kupujących. Możliwość dojścia na piechotę staje się nowym, gorącym czynnikiem decydującym wśród nabywców domów i ma on duży wpływ na nieruchomości, co niektórzy nazywają renesansem mieszkania w mieście. Strona internetowa zajmująca się biznesem Market Watch donosi, że coraz więcej ludzi chce mieszkać w dzielnicach, w których można dojść piechotą do sklepów, restauracji i transportu publicznego. Według strony internetowej Siri Observer, która analizuje zagadnienia polityki miejskiej, wartość domów w dzielnicach, w których można wszędzie dojść piechotą, wzrosła więcej niż wartość w dzielnicach, w których potrzebny jest samochód, aby gdziekolwiek dojechać. Ostatnie badania przeprowadzone przez Transportation for America, sojusz liderów biznesowych i obywatelskich współpracujący ze sobą w zakresie rozwiązań transportowych pokazuje, że 80% młodych ludzi woli mieszkać w społecznościach, gdzie istnieje możliwość dojścia wszędzie na piechotę. Słuchacie radiowego magazynu.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 Jaka jest różnica między oceną kredytową FICO i innymi ocenami historii kredytowej? Odpowiedź. Oceny FICO są wykorzystywane do określenia Twojego ogólnego profilu kredytowego. Nie dotyczą one konkretnie kredytu hipotecznego. Przy zakupie samochodu używana jest ta sama ocena FICO. Darmowy raport kredytowy można otrzymać od jednego z biur kredytowych, czyli TransUnion, Equifax lub Experian, lecz nie będzie on zawierał oceny FICO. Za pełny raport wraz z oceną niestety musisz zapłacić. Oto kolejne pytanie. Co jest lepsze dla początkujących nabywców? Pożyczka FHA czy tradycyjna? Odpowiedź. To zależy od Twojej kwoty kredytu, historii kredytowej i wysokości wkładu własnego. Na przykład, jeśli zamierzasz przeznaczyć na wkład własny 20%, to lepsza dla Ciebie będzie pożyczka tradycyjna, ponieważ nie będziesz musiał płacić ubezpieczenia hipotecznego. Jeden ze słuchaczy pyta, jakie oceny kredytowe uzyskają najlepsze oprocentowanie? Odpowiedź. Każdy kredytodawca Stosuje różne oprocentowanie, które jest wyższe, jeśli profil kredytowy jest niższy. Poświęć czas na rozmowę z kredytodawcą, który zada Ci pytania i dostarczy informacji, których potrzebujesz. Słuchaczka z Najpierwil zapytała, w jaki sposób zmiana zatrudnienia o pracę o niższym dochodzie brutto wpływa na zakup domu? Odpowiedź. Jeśli zmieniasz branżę, wówczas zmiana pracy może mieć wpływ na zakup domu. Jeśli dokonasz zmiany, ale nadal będziesz pracować w tym samym sektorze, nie powinieneś się obawiać. W przypadku, gdy zaczniesz zarabiać mniej, będzie to miało wpływ na wysokość kredytu, na jaki będziesz się kwalifikować. Podczas rozmowy z kredytodawcą może on sprawdzić Twoje wskaźniki dochodów i pomóc Ci zrozumieć Twoją wyjątkową sytuację. Jedno z pytań od słuchacza brzmi który dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu, czy kwalifikujesz się na pożyczkę USDA, czyli sponsorowaną przez Departament Rolnictwa USA. Aktualny brutto, czy dochód z formularza W2? Odpowiedź. To zależy od rodzaju dochodu kredytobiorcy. W przypadku osoby zatrudnionej na etat wykorzystywana może być średnia, która może obejmować zarówno bieżący dochód brutto kredytobiorcy od początku roku obrotowego do danego dnia i dochód z formularza W2 za poprzedni rok.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Zaniżona prognoza MBA Według czasopisma handlowego Housing Wire Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association nie doceniło w tym roku siły rynku realnościowego. Wcześniej MBA przewidywało, że wartość nowych kredytów hipotecznych na zakup domów wyniesie 730 miliardów dolarów. Bazując na gorącym ożywieniu rynku, MBA uważa teraz, że wartość kredytów hipotecznych przekroczy w tym roku 800 miliardów. W przyszłym roku prognozowane są jeszcze lepsze wyniki. MBA oczekuje, że wartość nowo udzielanych kredytów hipotecznych w 2016 roku wyniesie 855 miliardów. Oprócz ogólnego wzrostu sprzedaży domów uznaje się, że spadek liczby nabywców kupujących za gotówkę, który sugeruje, że mamy obecnie więcej bardziej tradycyjnych nabywców domów typu właściciel-lokator, pomaga napędzać wzrost liczby kredytów hipotecznych. Młodzi najemcy mają zamiar kupować. Oczekuje się, że w tym roku pokolenie milenium, młodzi dorośli w wieku 20 do 34 lat, stanie się największą wiekową grupą demograficzną w kraju, wyprzedzając pokolenie wyżu demograficznego tzw. baby boomers, czyli osoby urodzone w latach 1946, a 1964. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Apartment List, internetowy rynek wynajmu mieszkań, tylko 9% osób z pokolenia milenium ma zamiar pozostać. Stać najemcami. 75% wszystkich młodych badanych najemców stwierdziło, że spodziewa się kupić w przyszłości dom, podczas gdy tylko 17% nie wie jeszcze, co zrobi. Spadek budów mieszkań prywatnych, tzw. condominiums. Budowa nowych mieszkań jest na najniższym poziomie, odkąd Departament Handlu rozpoczął śledzenie tych danych w 1974 roku. Według Wall Street Journal udział budów nowych mieszkań w tym roku spadł do 5,5% wszystkich budynków mieszkalnych. A jak jest zazwyczaj? Budowy kondominium stanowią zwykle 24% wszystkich nowych budów. Zatem co jest powodem tak ogromnego spadku? Surowe przepisy hipoteczne dla mieszkań prywatnych i trudne warunki kredytowania dla firm budowlanych.